Miłoszu, mhm. y, potem y, ten na śmierć Stalina, ten wiersz, który napisał, zresztą notabene bardzo dobry. I y, no, teraz się tam nie wszystkim podoba, że każdy pisał, czy tam nie każdy, ale wielu poetów pisało wtedy o Stalinie, ale tak jak y, to mówił y, to chyba Janusz Gowacki mówił, mhm. że, y, że bronieski i i Gałczyńskim. I to nieszczęście, że napisali dobre wiersze. No, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o stronę rymotwórczą, to poemat o Stalinie-Bronińskiego należy do jednych z najwybitniejszych wierszy no, tak. napisanych po polsku. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. Rzecz polega na tym pechem Gałczyńskiego i tuwima było to, że wcześniej umarli. Nie dożyli października, nie, nie, nie w związku z tym nie stworzyli poematu dla dorosłych jak warzyk. Nie dożyli no, 8 roku no, no, i, nie, propos, i nie mogli działać w korze. Ale no. a propos warzyka, no to warzyk właśnie zniszczył Gałczyńskiego bo on swoim wystąpieniem właśnie zarzu, zarzucił mu to drobno mieszczaństwo. I nawet się zastanawiałem, czy to no, jakaś tam ta ucieczka, może nawet tej leśniczówki pranie nie była z tym związana, bo przecież wtedy to był bodajże 40., bo Gałczyński umarł w 1953 roku, tak. to musiał być, nie wiem... 50 albo 51. pierwszy no I, i, i wtedy on w zasadzie zniszczył Gawczyńskiego, Ale bo to był proces przestał... dziejowy, po prostu y, ludzie dostawali rozpisane role na kartkach i każdy miał... I kto, na kogo padł Janusz, e, Głowacki, więc... Janusz Głowacki mówił o warzyku, że nosił przy sobie zawsze pistolet. Możliwe. Oni wszyscy przyszli e, z e, pierwszą armią w szynelach wojskowych. W wypadku niektórych nie wszyscy, e, no. wyglądało to no, gropewskowo. Podobno, podobno, no, no. podobno zarówno Warzyk, jak i za e, Lec wyglądali po prostu śmiesznie. Ale znowu wróćmy, wróćmy do, do naszego tematu. E, nie wiem, czy przy, przedstawiałem cię jeszcze raz, Ryszard Makowski. Tak, ja, autor Ryszard autor, Makowski. autor e, książki, która jest wywiadem. Wywiadem rzeką ze mną. Powiedz mi, czy czymś cię tam zdążyłem, zdołałem Zaskoczyć. To znaczy, no tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę ta e, nasza, rozmo nasza rozmowa, bo było ich wiele, e, były dla mnie dużą przyjemnością słuchania o twoich, nie, o twoich sprawach. Pytałem o nie mów o o No przejdę do tego. E, przejdę jakąś narrację jakąś trzeba wprowadzić. No. Proszę. E, to znaczy, e, no o, o twoich sprawach rodzinnych, których nie znałem tak dobrze. Mhm. Tak jak mówię, no znałem ciebie, ale e, nie, nie wiedziałem do, dokładnie o tych twoich sprawach rodzinnych. Natomiast e, zapytałem cię o rzecz która no, mnie też nurtuje, ponieważ mo w moim wielu, y, ponieważ, przepraszam, w mo ponieważ w moim życiu zdarzyło się wiele rzeczy niewytłumaczalnych. Znaczy niewytłumaczalnych na zasadzie racjonalnej, chociaż mm -hmm. jestem racjonalistą, bo skończyłem Pol Politechnikę Warszawską, nawet Wydział Chemii, który tej materii dotyka. Y, natomiast, i y, y, y, spytałem się ciebie, czy też ci takie rzeczy zdarzyło? I przeważnie ludzie od tego tematu uciekają, bo albo nie chcą mówić, albo wydaje mi się, że to będzie śmieszne. Natomiast albo te, się boją, bo to też jest... No boją, stać. to może, może boją, no, no może też, ale chyba tutaj nie wchodziło to w rachubę. Natomiast to, co mi, to, co mi opowiedziałeś o, o swoim domu, to, co mi opowiedziałeś o tym, jak y, byłeś y, na wycieczce y, we Włoszech razem z córką i że zdarzały się tam rzeczy bardzo ciekawe, to muszę przyznać, że... Y, z, no, na pewno mnie zaskoczyło, a poza tym zaintrygowało mnie do tego, żeby może spróbować napisać taką książkę i porozmawiać z wieloma innymi ludźmi, czy im się coś takiego zdarzyło. Nie wiem, czy będą na tyle otwarci, tak jak ty i będą chcieli powiedzieć. No, zwykle jenno... się odważa, jak powiedz, ale Wolski już powiedział. No dobrze, to... może to będzie jakaś metoda może to... Natomiast życie to co, co powiedziałeś Ja Dopiero kiedy zadałeś mi to pytanie Zacząłem się nad tym zastanawiać eee, znaczy nie powiem, że mam jakieś Szczególne e, talenty profetyczne Bo każdemu się z czas, czasem Coś po prostu e, udaje powiedzieć Tak jak powiedzmy mnie tutaj Na myśliwiecki zdarzyło się e, W pewien październikowy ranek Powiedzieć Jackowi Janczarskiemu I Marii Czubaszek Dzisiaj Polak zostanie papieżem Nie wiem dlaczego to powiedziałem Skąd mi to przyszło no to, do głowy? No to tego w książce nie mamy. A no. tego w książce nie mam. Akurat trzeba bo, dopisać. Bo, tak. teraz, bo, teraz mi do, bo teraz mi przyszło to do głowy. Ale wiesz, no, y, takie zdolności na pewno miała moja mama. To, to o tym ci już w książce tak, mówiłem. No to to, y, mama, to, może, która... to może ja powiem o tym, że Marcin opowiadał, że jak był bardzo małoletnim dzieckiem, dwuletnim bodajże, mm -hmm. to jego rodzice grali w brydża. I, a jego wózeczek stał w pokoju, w konkretnym miejscu. I nagle mama między, nie wiem, tam Jednym licytacją, a... a, była, a, a, dziadkiem a, a czy była dziadkiem akurat. Wstała i ten wózeczek przesunęła. Za chwilę w to miejsce spadł żelando. No. No bywa, no, ale ja to mówić o jeszcze bardziej dramatycznych hi historiach, a mianowicie o Powstaniu Warszawskim, e, e, gdzie byli na Starówce i mama co pewien czas mia miała, e, miała jakieś takie, no trudno powiedzieć, i, e, prze przeczucia i pewnego dnia, kiedy się przystępowali jakiegoś e, obiadu, gdzie tam sobie na cegłach kociołek, kartofle, ale mama powiedziała natychmiast wychodzić, natychmiast wychodzić, ponieważ z mamy, mamy e, przeczucia Zdomuścili wyszli jako jedyni z całego tego podwórka, to było bardzo zaciszne. No w tym momencie nadleciała krowa i wszyscy zginęli, którzy na tym podwórku byli. Więc takie rzeczy się zdarzają. A to, co mówiłeś o, o Włoszech, to bardzo dziwna, dziwna sprawa, która się zdarzyła. Zdarzyła w miejscowości Prajano, na pięknej Costa Malfiana. Dziwny, dziwny dom nie to jakiś grobowiec, to nie, e, starożytny, e, czuło się tę dziwną energię już w trakcie, no ale to, co było, naj, było to najdziwniejsze, co e, być może to już kiedyś opowiadałem, to było to, że nagle w środku nocy jakiś... Znaczy jak, mnie nie opowiadałeś, tak, ale publicznie chyba nie. nieprawdopodobny, nieprawdopodobny hałas, ja wchodzę, wchodzę do kuchni, to już było któreś takie wydarzenie, wchodzę do kuchni i widzę, że e, szklanka stojąca na... nie spadła, tylko stojąca na tym ociekaczu rozprzysła się w drobiazgi. Yy, wiadomo dlaczego, no ale to jeszcze jest możliwe. Natomiast najbardziej zdumujące to, że pod, to było nad zlewem, że pod tym zlewem stały moje kapcie noskami do przodu, tak jakby ktoś podszedł. Ja, ja mogłem te kapcie zostawić pod, wszędzie, ale nie tam. Tam, gdzie się przy, zakładałem buty przy drzwiach, yy, przy łóżku, ale nie tam. Natomiast jeszcze było ciekawsze, bo sięgnąłem ręką. Cały pokój był w szkle, yy, a wewnątrz tych kapci szkła nie było. No tak, to mówiłeś, ponieważ wiesz, ja mnie się wydarzyło w moim życiu, zresztą od dziecka mi się wydarzają mhm. przeróżne sytuacje, których nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć. A na przykład w sposób się racjonalnych. No na przykład miałem taką sytuację, no to już nie chcę na, nawet jakichś takich bardziej, bardziej takich moich osobistych sięgać, ale miałem taką sytuację, że kiedyś wracaliśmy z moją rodziną samochodem. Ja tak gdzieś występowałem, pozbierałem ich wszystkich, żony stąd, dzieci stąd. Jechaliśmy samochodem i akurat no, bardzo byliśmy bardzo blisko domu i przeskoczyła już północ. I ja mówię tak, no, jeszcze jeden dzień przeżyłem. I nagle zimno, nagle strach, nagle, ponieważ ja nie jeżdżę w ogóle szybko. I i nagle prawie się zatrzymałem tym samochodem, no. I dojechałem wolno do skrzyżowania. Tuż przed nosem całym pędem przeleciał nam e, to na Gala Anonima było. Przeleciał nam jakiś samochód, nie wiem, czy złodzieje, czy, czy jakiś wariat jechał. No, gdybym jechał normalnie, to po prostu by, to było zdarzenie. Ktoś, ktoś mnie ostrzegł. No, nagle, tak jak mówię, nagle... Niesamowite. No, <grym> niesamowite. No, po prostu tak jak się opowiada, to może wyglądać nawet niewiarygodnie, ale to, mam na to świadków. No, mam świadków całą rodzinę, że nagle po prostu zbladłem i no, i, i takie rzeczy się dzieją no zresztą miałem ich dużo, ale jak będzie wywiad ze mną, to wtedy. To jest zresztą... jeszcze jedną no, historię, której nie ma której nie ma. Ale, ale powiedz jest no to dlaczego nie ma? No? Ale czekaj, no nie ma, nie ma. Słuchaj, jestem w środku wojskowym, gram z, w, w brydża i słuchaj, kołyszę się na krześle. Kołyszę się na krześle i w patrzę i nagle widzę, że twarz mojego partnera z przodu. Robi się biała. Tak, wiesz, tak jak, jak, jak na filmie animowany, animowanym, zjeżdża kolor z niego. Po czym się za, za sobą huk. Co się okazuje? O ściany były oparte wielkie, ciężkie drzwi do kantyny, która tam się mieściła. Drzwi te, pod wiatru czy coś, spowodowały, że one się przewróciły. Ponieważ ja się kołysałem, to one się przewróciły w momencie, w którym ja byłem wycholony do przodu. I zniszczyły tylko oparcie. Spadły dokładnie, dokładnie za moją głową drzwi, nie wiem, po dużo, grubo powyżej po 100 kilo okute, masywne no i tutaj dochodzimy do tego, co było też w naszych rozmowach mm -hmm. rzeczą taką istotną, czy w życiu decyduje przypadek, czy że w planie boskim nie ma przypadków. No tak. I tutaj no w tej sytuacji trzeba raczej, raczej stwierdzić, że tutaj nie ma przypadków. No, ja zawsze sobie wyobrażam ten świat atomowy do jakichś tam mm -hmm. 10 do minus szóstej, czy 10 do jakieś tam minus dziewiątej i ten świat jest uporządkowany. Gdyby on nie był uporządkowany, nasz świat nie był uporządkowany. No tak, ale to Poza ci... tym, jeżeli są tak wschody i zachody słońca o konkretnej godzinie, co mm -hmm. do sekundy, powtarzają się co do roku więc dlaczego życie człowieka małoby być zupełnie nieuporządkowane? a z drugiej, no, więc, strony, więc to a z drugiej strony właśnie kiedy rozmawialiśmy o mojej biografii tam opowiadałem ci że sięg sięgnąłem już do e, 15, 15 czy nie do 16 wieku e, nawet e, nie, do wieku nawet mówisz do XIV. ale nie 15, niech będzie XV będzie 15 e, krakowskim targu nie 1478 do 15. to jest XV. słuchaj i nagle sobie uzmysłowiłem, wyobraziłem sobie, to mniej więcej jest 31 tam z hakiem tysięcy ludzi, że 31 tysięcy ludzi musiało się spotkać w, w określonej godzinie, sekundzie. No, uprawiać ten, ten, ten dość przyjemny sport i tylko... U każdego jeden plemnik i jedna komórka jajowa mogła mieć efekt. I teraz to wszystko razem musiało się 31 tysięcy razy zdarzyć. Za każdym razem był to nieprawdopodobnie rzadki przypadek, żeby był taki efekt nie było, że dobry. Ale jak to 31 jak tysięcy razy od, od, od, od, 40, od 1478 tak, tak. roku? No to jest dwa do potęgi 16. No to ja coś tutaj rozumiem, ale nie pojmuję. No dlaczego? Masz dwojkę rodziców, czwórkę, czwórkę dziadków, uśmiertelkę prapradziadków. No nie, ale, jest... ale żebyś ty przyszedł na świat, no to tych pokoleń to no no. to ile? Jest? Jeżeli jedno pokolenie załóżmy jest na 50 lat, no to, to dlaczego trzydzieści lat? Trzydzieści 33 lat dzisiaj pokolenie. No to 33 lata na pokolenie, to dlaczego 31 tysięcy razy? No. no 31 tysięcy razy, bo przecież to jest drzewko, które się rozszerza. Przecież każdy ma dwoje rodziców, rodzice mają dziadków, dziadkowie mają pradziadków. 30 A. około roku. Czyli chodzi Ci o to, że od tego, jak się spotkali twoi tego Nie, że w roku yy, tym 1478 no tak. musiało chodzić po ziemi 31 tysięcy moich przodków. O to chodzi żeby, które, które się złożyły w takie drzewko Na którego szpicy jestem ja I te moje wypustki W postaci moich dzieci i wnuczki i to jest po prostu, jeżeli mówimy o tym rachunku nieprawdopodobieństwa najbardziej niesamowite, bo mówię Ci, jeden, jedna pomyłka, jedno zdarzenie w tym Nie, no, wszystkim no, i cała ta... To właśnie o tym też, to właśnie o tym też mówiłem, że no. tu jest no, odwieczny spór między tym, czy istnieje determinizm, czy, czy jednak no, to jest to, że pełna, że, pełna że, mamy, gra w przypadku. że mamy wolną wolę i że wszystko od nas tylko zależy. No ja jestem raczej skłonny troszeczkę wierzyć w ten determinizm, jak tu, tu już mówimy o takich rzeczach dziwacznych, mhm. to też chyba takim najbardziej spektakularnym momentem to było, jak mi się wyśniła moja operacja. Śniło mi się, że jestem na takiej zielonej sali, jestem nagi, trochę taki pochylony i po, mhm. po lewej stronie mam taki świetlisty słup i nagle przychodzi kobieta, i widzę na swoich plecach, bo tak jakoś tak jak to we śnie, człowiek widzi się w różnych płaszczyznach, ja się widzę, własne ciało widzę od tyłu i widzę dokładnie czerwony punkt, w który ta kobieta musi się wkuć taką wielką igłą. I nie mogłem się nadziwić, o co to chodzi. Tak myślałem, nie wiem, co z nerkami, A, coś nie będę spodziewa miał, Nie spodziewaj się operacji. Ale będzie. skąd, no? I potem, ponieważ no przy mojej nadwacach granie w tenisa jest aktem odwagi, mm -hmm. ale zawsze byłem odważny, no i poszedłem na tenisa i na tenisie zerwałem Achillesa. No i to, i to było tak, że jak doszło do operacji, no to naj, najpierw mnie tam położono na takiej, na takiej leżance operacyjnej, czy na, mm -hmm. na tym łóżku takim operacyjnym i było dwóch anestezjologów i oni próbowali, bo ja chciałem do, y, znieczulenie dolędźwiowe. I oni próbowali mi to znieczulenie zrobić, ale coś im tam nie szło. A to też trzeba uważać, bo tam można tą igłą różne rzeczy fajne poruszyć i człowiek może mieć y, różne, większe dorygliwości niż tego Achillesa. No i mówią, wie pan co, to może jak pan lepiej usiądzie i widziałem się we śnie. Ten świetlisty słup no to był stojak na głupiego Jasia, który mi tam też tam podawano, żeby, żeby mi troszeczkę było weselej podczas tej operacji. I oni nie dali rady tego zrobić i zawołali kobietę z bloku obok i ta kobieta przyszła i to zrobiła. Czyli e, typowa to... antycypacja, bo no, no nie, no po prostu miesiąc wcześniej widziałem, to, to nie tak, że mi się coś tam śniło, bo się przejadłem albo nie dojadłem. Nie? Normalnie widziałem całą sytuację, która wydarzyła się miesiąc wcześniej. I potem po tej operacji to nie wiedziałem, czym się bardziej przejmować. Czy tym, że, że mam nogę operowaną, czy tym, że miesiąc wcześniej to wszystko widziałem. To jest, to jest dobry moment, żeby naszą rozmowę zawiesić i skoczyć w czeluście z sypu. Czy ja coś do radia miałem? Tak się zastanawiam W tym wielkim tygodniu Otóż coś miałem Ale gdzieś mi się zapodziało I nawet nie wiem, co to było Pewnie pytanie miałem Ale kto to może Na pewno wiedzieć poza mną A jak ja nie wiem To kto wie, czy ja mogłem w ogóle Coś mieć O wybaczenie niejasności I mętwoty prosiłbym gdyż wypływa ona z zaniku wyrazistości pisma, które reprezentuje na papierze liniowym, a aktualnie rozpływającym się, gdyż w ostatnią niedzielę palemka mi odbiła i sąsiad mój Zdzisiek obficie skrapla tę drobną roślinkę wodą źródlaną, wyrażając przy tym nadzieję, że do grudnia spora choinka mi wyrośnie, gdzie kaktus zazwyczaj. Nie baczy przy tym na rodzaj zajęcia Wykonywanego przez podmiota Swoją drogą to charakter mam taki Że czytać trudno jak i współżyć Zwłaszcza z sąsiadem Dlatego wyniosło mnie na pola Gdzie jak zajączek Przy miedzy siedzę wedle oziminy I trącę czym nasiąkłem w dzieciństwie w bazie szumią wysoko Nisko słoneczko świeci Nie lubię psów, kotów i dzieci A dajcie mi wszyscy święty spokój Przynajmniej na święta, sympatyk post, pod, post scriptum, pod, postu, postu scriptum być nie może Gdy post skończył się O Boże Aleluja, aleluja! Do kiełbasy, do kiełbasy, do świeżego ciasta. Marta Blask. Dynastia Żwendałów. Odcinek je, je, jeden... A jeden... No pewnie, że nie dwa. Odejście z głównej dyspozytorni mocy inżyniera cyrkla, dotąd odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, wywołało szereg komentarzy na mieście, a także na wsi. Nie dziwota, że w kawiarence wydawnictwa Przyjaciółka, położonej gdzieś w połowie drogi między placem Unii a hotelem Forum, Demokratyczne. zeszła się grupa byłych przyjaciół Czesława Szwendały, aby skomentować ten fakt i jego ewentualne następstwa. Tego dnia skład elity był niezwykły. Przy jednym stoliku spotkali się bowiem... Dyrektor Małopolski z Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych... Czyli mózgu... Wadze Gmurla. Obecnie na zasiłku socjalnym. Rozumiem, kawa dla wszystkich i zupa dla pana Wacka. Odezwała się pełniąca honory domu Florencja siostrzycka. Poprzedni adres Foxal 17. Obok Małopolskiego przycupnął, nie odrywając odeń oczu, Bolek Hill, intelektualne zaplecze mózgu. A po lewicy laickiej? A Michaś Adamik z żornala plebiscytowego. Dla pana profesora na wszelki wypadek zaparzyłam razem i kawę i herbatę. Profesor Hajduczynk, autor dzieła, najstarszy zawód świata, a działalność polityczna był wcieleniem dwuznaczności. A sam Szwendała zawsze mawiał o nim. Kiedy widzę Hajduczka w drzwiach? A nigdy nie wiem, czy wchodzi, czy wychodzi A że, a, że, a zrozumieć A profesora, a, a trze, trzeba mieć A zmysł apolityczny Którego y, ci, ci, brak Czesiu Przy samej cukiernicy zasiadł Aktor kochołtek, Znakomity senator A, wdzi, a, wdzi, a I wielu, wielu innych Choć paru brakowało mm, A gdzie senator Cabulak? Nie widzę tego autorytetu moralnego między nami. Cebulak? Zastanowił się Bolek Hill. Cebulak wyjechał do Monachium odebrać nagrodę za najbardziej popularną w Niemczech powieść, którą zamierza napisać. Jaką? Jaką? Tytuł brzmi Paskudna Pani Rosenkranz Jest to historia gestapowca, który ratuje młodego cygana z rąk zakonnicy. Podobno babka ministra prawa i porządku ku Musztardowskiego też była z Rozenkrantów. Westchnął dyrektor Małopolski. A, a skąd, a skąd to wiesz, od księdza Hurszulaka? Ale Małopolski, jako człowiek dyskretny, wzniósł tylko oczy do nieba. A wiecie, jak to się odbyło z inżynierem Cyrklem? Nikogo z nas przy tym nie było, pani Florence. Podobno, czyszcząc hałbicę przed rezydencją, znalazł wewnątrz lufy karteczkę z charakterystycznym pismem: Cyrklu, czuj się odwładny. <słyski> swoją drogą to ciekawe, że najlepsi ludzie. Odchodzą od szwendały Najlepsi, a kogo masz na myśli? A oczywiście, nas a, dzi a dziś to nawet bym się nie sfotografował z czasem a na, na jednym zdjęciu A to za problem się? Ja już byłem u fotografii <głosy> Dopiero gdy odchodzą widać jak kiedyś było ich wielu A, a bo to były, a wtedy a, a zupełnie a, nie, a człowiek a, a czekaliście, a teraz? A co napisał o nim sekretarz o, o osobisty. Bobut? Nie mów tak na redaktora Szczurskiego, Michał. Choć rzeczywiście nie popisał się on lojalnością. Ale, a, ale, Bobut, a, a to tytuł, a książki. Moim zdaniem, odchodzenie ludzi od Szwendały można zinterpretować dwojako. Zdziwiłbym się, gdyby profesor na dwoje wróżył. Albo Szwendał jest aż tak zły, że wszyscy odeń wieją. A, a, a, a, a, albo... Albo jest tak dobry. I pan to mówi, profesorze? Ja, ja nie mówię. Ja hipotetycznie do mnie mywam. To znaczy? Ludzie odchodzą od szwendały, bo wiedzą, że mogą. Że nie spotka ich za brak lojalności żadna kara, żadna represja. Że mogą zrobić dyspozytorowi każde świństwo, każdą a co, a, co, a co za pan, a, a wygaduje? Ja, ja tylko zakładam ewentualność. A poza tym zbliżają się wybory do Rady Ciepłowniczej. Co pan mówi? Ja, jeśli o mnie chodzi, to wyretuszowałem szwendałę tylko z odbitek. Negatywy ciągle posiadam. A słyszałem, że on ze swej strony też nas wyretuszował. Rozmowę przerwało wkroczenie do kawiarni dwóch wybitnych członków elity pierwszym był publicysta Kołontajski, który miał wygląd starszego brata Boga Ojca i pochodził w prostej linii od księdza Hugo Kołontaja. Dlatego też domagał się, ażeby aktualny Sejm również był co najmniej czteroletni. Razem z nim wszedł ulubieniec z publiczności, aktor Dłoński. O, pan Jędrzej! No, witam serdecznie, kochana, Waszawka! Oj, już mam przygotowany dla ciebie koniaczek, Jędrzeju mm, Dziękuję Słyszeliście o najnowszą informację? Cyrkiel wrócił do łask A gąsiolek do czwór miasta mm, Nie <gry> Szwendała dostał zaproszenie Do towarzystwa Męsa a, a co, a co było tam? A jeden doktorat, a mnie, a czy więcej? Ale, żeby się dostać Do tego towarzystwa Trzeba mieć minimum 150 punktów inteligencji. A podobno gąsiorków przyjęto, bo zliczyli jednemu punkt za dwóch. <grymne> no to szwendała nie ma szans. Ale kiedy już został przyjęty, dopisano mu punkty za pochodzenie. To skandal, prawda, panie Władysławie? Naszą siłą jest spokój, przyjaciele. Wszyscy zgodzili się ze zdaniem dyrektora, a potem powołano dwie komisje redakcyjne. Jedną dla przesłania gratulacji generalnemu dyspozytorowi mocy I drugą. W celu wystosowania kategorycznego protestu do towarzystwa Mensa przeciwko uchybieniom proceduralnym. W załączeniu wysłano odbitki świadectw szkolnych, szwendały, i opinie o jego inteligencji wystawioną w 1982 roku przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu po czym grupa przyjaciół opuściła lokal przyjaciółki, ruszając w kierunku Nowego Świata i Europy. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, więc naiwny kto na gwałt, Widzi w tym zamęcie, w zrębie, fundamencie Ładu ostateczny kształt Jeszcze wiele wołów musi spaść co kołów szmerze patetycznych mów Może po wyborach podda się obora Głupich świętych krów Zanim napoleońska e Rozbłysła blaskiem swych dokonań Spadała głowa Robespiera A jeszcze wcześniej i Dantona Nieopierzona rewolucja Ma swój szczenięcy czar i wdzięk Lecz wiele razy skórę zrzuca wzbudzając grozę siejąc lęk to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie pora, żeby wróg zwycięstwa donć. Jeszcze się nie jeden musi wernych oraz chochołami ostrość ciąć. To się wszystko musi jeszcze raz przemócić, nim dużynek zabrzmi śpiew. Dobre były żniwa, komuch do gorywa, ale jeszcze pełno plew. Jeszcze przeróżnej maści przechrzty, pozerzykpy pozerzy kpy i zbójcy muszą wygłosić swoje teksty z trybun okopów świętej trójcy. Konśior przepysznego wina z fermentu wyklaruje się Musisz matława szumowina bezwarunkowo poddać się To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, tyle jeszcze burz i drak Ciągle koło zima I jak ją przetrzymać Gdy już cierpliwości brak Ojczyzna nasza Wolna, kochana Jest krajem węgla, stali I kanap Na tych kanapach od wkrypowarte Siedzą w kompletach unie i partie Siedzą i prawią Prawią i siedzą Masy nas poprą, gdy się dowiedzą Przejawią mądrość Słusznie wybiorą A do stanowisk ledwie kilkor Prezes, zastępca, sekretarz Rzecznik I szeregowych dwóch członków grzecznych Bo gdy się zbierze członków dwunastka Rozłam Kanapa nowa wyrasta Trzeszczą kanapy, na nich co róż dzielą mandaty. Przyszły rząd dusz, wielkie zamiary, szlachetne cele. Nocą kanapą śnią się fotele przy Belwederze lub w gabinecie, na nowym świecie, na całym świecie. Niech ordynacja tak się pozmienia, że się z tych kanap ustawi senat. Choć jeśli cichy ludek się zbiesi, miast kanapowych, wejdą tam piesi i może strzelić do głów tej hordzie. omysł obicia kanap to... Nowemu? No i wracamy do naszej rozmowy. Ze mną jest Ryszard Makowski i tak się zastanawiałem... Jestem, jest... jeszcze... Co? Jestem jeszcze. Jestem jeszcze. No jeszcze nie, nie uciekłeś. No. Nie, bo zastanawiałem się, chciałem zadać pytanie, na Proszę ile... Bardzo na ile dynastia szwendałów jest dla, może być zrozumiała dla dzisiejszego słuchacza, bo dla nas to wszystko jest oczywiste, dla nas to, że Małopolski to Mazowiecki, Hajduczek to Geremek, a Muroń to Kuroń, to jest to jasne. Na ile to jest oczywiste, niż nie mówiąc o tych relacjach, aczkolwiek relacje, że tak łatwo się zapomina z kim się sfotografowało, pozostają chyba stałe. No tak, ale obawiam się, że dla, na przykład dla mojego syna, który urodził się w 1990 roku, no tak. byłaby to kompletna abstrakcja i co to dużo mówić, dla no, pokolenia Trzeciej Rzeczypospolitej, które no, wchodziło w życie pod koniec lat 80., na początku lat 90., no może być to zupełna czarna magia. No niestety to jest tak, że pisanie satyr politycznych, mhm. To zresztą wiem też i po sobie pisząc piosenki mhm. na tematy aktualne, zdarza się tak, że za tydzień już ta piosenka jest na tematy nieaktualne. To no. też wiem. bardzo. Wówczas więc... wieczór autorski przeżywam ten ból, bo mnie się wydaje, kiedy sobie, patrzę na tą, tych młodych ludzi, od, no coś zrobię dla nich, odwołam się do polskiego zo. Tymczasem te polskie zo było mniej więcej w momencie, kiedy oni byli, nawet nie byli w stanie jako przedszkolaki oglądać, bo jeszcze byli w betach. No ale to ja też miałem taką sytuację, że. Kiedyś y, do, do znajomych poszedłem, no i tutaj ktoś mi tam chciał zarekomendować. mi, O, pan Rysio z kabaretu, Otto, wiesz, co to jest kabaret Otto? A już taki y, człowiek 13-14 letni pojęcia nie miał. Bo to jest tak, że kabaret Otto owszem był popularny w latach 90., potem w latach 2000. Może jeszcze trochę też teraz już... No też gdzieś tam oczywiście jest, koledzy grają i, i jakoś tam coś robią, natomiast no nie jest to już taki boom, jak to był w latach 90. No kiedy bez... nie wychodziliśmy praktycznie z programu drugiego od pani Niny Terentiew i w, wielokrotnie w Opolu byliśmy, więc byliśmy na, na tak zwanej fali, więc to jest tak, że no czas jest nieubłagany i dla twórczości no nie każdy ma taką rękę jak Mickiewicz prawda? Tak, nie... ale, ale nawet jak Mickiewicz coś napisze to też potem odnośników przy tym tekście, a odnośników nie mówiąc o tym, że też yy, nie wiem czy ja to już kiedyś tutaj opowiadałem a mnie z kolei dopowiadał Andrzej Zaorski, jak to gdzieś na początku zeszłego stulecia znaleziono jakąś taką babcię na Nowogródczyźnie, która podobno znała Mickiewicza. No i ten, ten, ten, ten report taki szczęśliwy, pani podobno znała Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz, no to tak, pamiętam, taki był młody, chyba nauczyciel tutaj przyjeżdżał, w naszej dziedziczce się kochał, biegał po tych lasach z kolegami, wiersze mówił i potem, proszę pana, pewnego dnia wyjechał i nikt nigdy o nim więcej nie słyszał. No tak. <gry> no tak, tak to to taka... Sic gloria mundi, można powiedzieć. No, no tak no to jest e, na... taka, taka anegdotycznie można powiedzieć. Ale jest e... co, jest, jest prawdą, że, że wiesz, nawet takie wielkie mity, które, które, powiedzmy, wydają się e, wszechczasowe, jak te ostatnio, ostatnio e, czasopisma przypomniały e, sylwetkę Ewy Demarczyk. Ale ja nie wiem, czy e, młodym ludziom, którzy nie są historykami e, historykami rozrywki, to największe chyba nazwisko e, w dziejach polskiej piosenki, cokolwiek mówi. Zresztą jest dosyć taka śmieszna, no śmieszna, nie wiem, czy śmieszna, ale e, po latach jak się potem znało karierę Pani Ewy Demarczyk, to na festiwalu Studenckim w 1962 roku Miała drugą nagrodę, a pierwszą Wiesz, kto miał? Lubaszenko Tak, Edward Lindę Lubaszenko miał wtedy pierwszą nagrodę No, być może ładnie śpiewał Ale potem kariery piosenkarskiej nie robił Robił karierę aktorską A, a, a Pani Ewa Demarczyk, zresztą no To też jest ciekawe, bo w zasadzie Ewa Demarczyk wydała jedną płytę tylko i, I to była ta, ta kariera ma jed parę, parę, parę, parę lat, nie. na no, długo trwała dosyć no. na to polegała, polegała na tym, że to ciągły ten sam repertuar. Właśnie, właśnie... No z, tym, że, z tym, że to był tak silny repertuar z muzyką koniecznego i, od, i, o, tyle, no tak, i o tyle o tyle nawet bardziej uniwersalny od naszego, że tam do treści takich, które nie zmieniały się z, z dnia na dzień, prawda? Bo jednak tam wiersze. Wiersztu Wima, czy, czy wiersze tam Białoszewskiego, czy, e, czy Baczyńskiego, to, to jednak no, niosły w sobie taki, no, taką no tak, ale siłę, wiesz, że do to to nie to tylko... czytasz. I wiesz o co chodzi, prawda? Ale to a, nie a, tylko a w takiej twórczości to... pewne, pewne rzeczy są e, ponadczasowe, ale mimo to e, i stylistycznie się starzeją i odchodzą w zapomnienie. A, czy, a co pewien czas oczywiście, oczywiście się przypomina. Ja pamiętam, jak te lata 60. to był taki, taki wysyp e, wspomnienia między wojnią. Może dlatego, że, że nareszcie było w No wolno. lata 60. to raczej kojarzę z Big Beatem, i raczej kojarzę z tym, z Rock rock'n'rollem. i to. Ale w telewizji i to, i pamiętam, pan Rzeszewski i Wowo Bielicki robili programy, które pełnymi garściami czerpały z swobodnych kabaretów. No tak, to oczywiście, ale była na przykład taka giełda piosenki wtedy w 60. latach i pamiętam tam czerwone gitary śpiewały Hej, za rok Matura. Tak. I to, i to, to było giełda piosenka. I była e... ja I się powiedzieć. Jak się dziwi, że teraz czegoś wszyscy takiego nie psioczyli, ma. Wszyscy psioczyli, kiedy prowadził. Nasz idol Jan Pietrza, który był zresztą fatalnym konferencjerem. Giełdę piosenki prowadził? Tak, był taki moment, Tego kiedy, nie pamiętam. E, kiedy no wiesz co, naj, najrozmaitsze rzeczy się zdarzały. Ale, ale, wiesz... ale, ale, ale, ale nie mogę sobie wyobrazić, żeby Janek był słabym konferencjerem. On jednak jakoś te, te umiejętności stradowe ma naprawdę dużo. Tak, tu ale to po pierwsze, po pierwsze to są lata, poza tym weź pod uwagę, że e, ludzie zmieniają się, kiedy zaczynają mówić własny tekst kiedy zaczęła mówić coś, co ich interesuje. To samo, powiem Ci szczerze, jednym z gorszych aktorów kabaretowych w kabarecie pod Egidą była Andrzej Zaorski dopóki nie zaczął mówić własnych tekstów. Pod Egidą Zaorskiego nie było. Był, był. był? Pod Egidą grali wszyscy, ale... Po... Andrzej Zaorski a... też? Tak, Andrzej Zaorski też, też w tym, w tym w środkowym etapie wczesnego okresu był ze swoimi, zresztą jako gościnnie z tekstami, zresztą kabaretu, kabaretu Ulopka. Więc wiesz, to, to, to, nie jest, to nie jest żadna reguła. Jak człowiek długo żyje, to pamięta, pamięta nie jeden taki element. Ludzie trafiają na siebie i to jest taki bardzo charakterystyczny mm. moment dla kariery każdej z gwiazd, że trafiają i od tego momentu właściwie już wszystko, co zrobią, jest na pewnym, na pewnym poziomie. Tyle, że mija moda. Nie, no to różnie bywa z tym, z tym na pewno. No, może i tak, no jeżeli ktoś dba o tę swoją karierę i pilnuje tego, żeby to trzymało poziom, Ta, e, no to tak to jest, jest, ale mógłbym też wymienić paru artystów, których może oczywiście nie, nie wymienię, e, że, że to tak troszeczkę, no, zdecydowanie siadło. No. Tak, ale wiesz, e, mnie imponują właśnie ludzie, którzy poszukują, którzy całymi latami, yy, nawet jeżeli mają taki żelazny repertuar, to po jednej, po dwie piosenki wprowadzają, yy, Ale tu muszę przyznać, że, że nasz wspólny kolega Janek Pietrzak jest tutaj najlepszym przykładem. No który, przykładem w... na, mając już, no, co to dużo mówić, nie, nie ma co mu wymawiać yy, lat, ale mając tyle lat, jednak cały czas stara się dołożyć do swojego repertuaru jakąś piosenkę. No, bo nawet by... jakiś by... żart czasem dołoży. Ale żart czasem dołoży, ale by, bywa, bywa, bywa, że te ostatnie piosenki, powiem ci, yy, biały konwój z czerwoną za razą nie ma tak, tak dobrej piosenki charakteryzującej sytuację na Ukrainie. Dziękuję, bo jestem współautorem tekstu. No. Z <laughs> tym, że akurat tutaj muszę przyznać zresztą taka piosenka Plagituska też, którą mm. pisałem, że ja pisałem te teksty, no i nie myślę, że bym je napisał źle, ale to, co Janek z nimi zrobił, to było o dwa piętra wyżej, no. No więc to też jest... Te jego poprawki naprawdę nadawały tam zupełnie wrócimy, wartości. Jeżeli wrócimy właśnie do, do tej pierwszej rozmowy tego młodego adepta z, e, ze mną, to właśnie, to właśnie to jest to, że dobry redaktor, czy dobry, czy dobry kolega Pawachu, czasami zmieniając jedno słowo, czasami zmieniając jedno zdanie, ba, czasami nawet nie zmieniając, tylko zmieniając szyk w tym zdaniu, powoduje, że coś, co było takie, nie wiem... Yy... Zakalcowate nagle zyskujesz si siłę nośną. No tak, no to to na to, że, że coś y, nagle jest y, takie dynamiczne i energetyczne, no to wiele rzeczy się składa. No. Czasem autor, czasem wykonawca y, podciągnie, czasem jest tak, że y, średni tekst w dobrym wykonaniu nagle ożywa, a dobry tekst... Czasem aranż w, w, no, tak, no, w marnym wykonaniu y, się tylko po prostu gdzieś tam no, plącze po, po antenach. I to jest może znowuż kolejna dobra myśl, żeby, żeby naszą rozmowę, mam nadzieję, kiedyś będziemy ją kontynuować. Może z, kiedy... z tym, że tylko jedno powiem, że tak. Trzeba przyznać, że wiele rzeczy z sześćdziesiątki tak. akurat ostało się. Może dzięki to... cenzurze, ponieważ musieliśmy używać aluzji, a nie mówić o bieżących ale, ale na przykład były rzeczy uniwersalne, jak młoda lekarka. No. No. To, to jest, bo to było śmieszne. Tam y, jednak komis był oparty na, na przekręcaniu słów, na, mimo, na, to, na zawieszaniu mimo, głosów. Mimo, że jest związana również tego. z bieżącą Więc, sytuacją. Tak. Ale, Dobrze. Ale, no, także życzmy sobie, żeby rzeczy przetrwały i te Aktualne i te takie, które wydają się doraźne, też może się komuś kiedyś przydadzą. I teraz spełniając Twoje niewyartykułowane życzenie, usłyszymy y, tekst y, Antybaśni Rodem z Sześćdziesiątki, y, piosenkę Rodem z Akropolandu i batona filmowca z sypu Tyle, że późnego, a potem mam nadzieję, jeszcze Twoją piosenkę. No Ja też mam nadzieję. <głosy> Zapanowania Rodryga Rybałta, który zasłynął w całej okolicy jako wielki miłośnik rozrywek i uciech doczesnych, zawleczono do Amirandy z samego Bizancjum gorączkę gonit. W Imperium Konstantynopolitańskim gorączka ta dotyczyła wyścigów rydwanów, a Liściwa Mirandzie, gdzie nikt właściwie nie wiedział jak wygląda rydwan, postanowiono zmodyfikować grę, ograniczając ją do psich zaprzęgów, które jak wiadomo cieszyły się ogromnym wzięciem u północnych hiperborejczyków. I ten pomysł natrafił na niemałe trudności. Amiranckie kundle rozleniwione i rozlazły, ani w głowie miały wyczerpujące biegi i pierwsza próba skończyła się fiaskiem. Rodryk Rybałt nakazał oporne psy wytępić, inne przegnać i zarządził wyścigi świni. Wieprzowa koncepcja chwyciła. Genetycy śpiesznie wyhodowali chudą rasę, długonogą i od owego dnia naczelnym zawołaniem stało się... Bomba w górę Marcin Wolski Antybaśń Opus 22 Co widzimy? Proszę Państwa, co widzimy? Nic nie widzimy, Są! Są, są, wychodzą na prostą, na czele Diana O pół długości rusałka Zrównały się, a nie mówiłem, co ja mówiłem co. A tak, tak, ale uwaga, uwaga Z dalszego miejsca atakuje Baryłeczka, baryłeczka, wyprzedza Mewę, Junonę, dochodzi, dochodzi Zbliżają się do celownika Web, web. ryj, ryj No tak, no tak Wygrała zupełnie nieoczekiwanie Meduza No krućcie, czy przegrałem pięć talentów Stawiał pan trójkę, czy poza? Kto by to wiedział, jak stawiać? Codziennie zmieniają regulamin. Nie dalej, jak wczoraj w połowie trzecich gonitwy ogłoszono, że wygrywa ta maciora, która ostatnia przybędzie do mety. A, to jeszcze Te... nic. W zeszłym miesiącu unieważniono no. wyniki, stwierdzając, że nieważna jest kolejność, tylko estetyka. Te... Powołano komitet sędziowski, który oceniał grację w biegu. 6,2, 7,1, 5,4 powytarzam. Dziwne w takim razie, dlaczego waść Nikodemie grasz, skoro uważasz, że szanse są minimalne. A zrobiłbyś taką przykrość najjaśniejszemu regentowi i nie zagrał, co? Ja nie. Jo, ja nie gram ze względu na regenta. A na kogo? Satrapę Aurausa. Popiera pan antymonie tego nikrzemnika? O, kogoś trzeba. I tu dochodzimy do istoty rzeczy. Rzeczy bowiem miały się skomplikowanie. W zasadzie bowiem panował miłościwie Rodryk Rybaud, Ale znakomita większość spraw amiranckich spoczywała w rękach, twardych rękach Aureusa Filopatora, ponurego satrapy pogranicza, nawiasem mówiąc, rodzonego kuzyna monarchy. W onych dniach rywalizacja obu wielmożów osiągnęła swoje stadium chroniczne, albowiem jeden bez drugiego istnieć nie mógł. Na wzór Ludwika XIII i kardynała Richelieu powołali własne formacje muszkieterów i gwardzistów, ale ponieważ pojedynki były zakazane, główną areną ich posunięć była arena hippodrom, a właściwie Borkadrome. Regent popierał kibiców spod znaku Łaciatych, natomiast satrapa sprzyjał rasie ni No, dali Bóg. Graliśmy obaj i obaj przegraliśmy sporo. Tak zajste, niezgłębione są zagadki gry. A ja zaś od lat nie mogę pojąć jednego. Dlaczego codziennie zaskakują o. nas zmiany w regulaminach koni? Drogi mój kontrkibicu Azali, nie wiesz, że nadzór trenerski nad chlewikami sportowymi spoczywa w rękach Aureusa, a. natomiast regulaminy leżą w gestii regenta? A. I co trenerzy zrobią jakąś machlojkę? Zmiana regulaminu uniemożliwia memus, a trapie wyciąganie korzyści. O. Uwaga, uwaga. Powszechnie czyni się wiadomym, że wyniki ostatniej gry nie mają żadnego znaczenia przy wypłacie wygrana. Albowiem postanowiono wyłonić zwycięzców metodą losowania. Powetadzamy. Niestety. Z biegiem lat ubocznym skutkiem całego gani stała się Muga, która poczęła się wkradać w rzesze kibisów. Nuda, której nie mogły zwalczyć wyścigi żywca w borkach czy z jabłuszkiem w ryju. Nadmiar emocji bywa niekiedy powodem ich wstępienia. Zakładów było coraz mniej, a wygrane coraz niższe. Mimo, że gra była obowiązkowa. Lecz nadszedł dzień. Mm -hmm. mm, słyszał, słyszał, szanowny kolega. Ja, ja, ja, coś, niecoś... Obiło mi się w uszy, ale y, co pan ma na myśli? Ogłoszono dziś wielki wyścig. Podobno regulamin ma być prosty i niezmienialny. A, a kto startuje? Meduza i baryłeczka? Nie, nie, nie podano, nie. ale można obstawiać jak zwykle y, zespół łaciatych lub nizinnych. Sto talentów na łaciatych. Tyleż na innych! Gęsty tłum wypełnił wszystkie loże. Korka dromu, tłum kolorowy, w którym zgrzebne koszule plepsu mieszały się z togami wielmożów, zastanawiała jedynie pusta Loża Najwyższa. Wszelako tłumaczono fakt tym, że zarówno regent, jak i satrapa lubili robić sobie andere. Zawodników nie było widać z powodu zaciemnienia boksów. Tymczasem bomba drgnęła i. ruszyli na czele! Zaraz, zaraz proszę państwa, co ja widzę? Jego wysokość Rodryk i jego dostojność Aureus. O. W samej rzeczy, w samej rzeczy, zamiast nierogacizny, w pełnym rynsztunku, biegli obaj przedstawiciele dynastii amirandzkiej. Wiatr rozwiewał ich bujne włosy, słońce skrzyło się w diademach. Tempu, tempu, tempu, tempu, tempu, tempu, jak dowiadujemy się, proszę państwa? Do tej pory nie ustalono ilości okrążeń. Niewykluczone, że jest to bieg na wyczerpanie. Kto obstawia jego majestatyczność w barwach lub łaciacia? Kto obstawia jego miłość reprezentującego zespół Niziny? Czyżby ten bieg miał zdecydować o hegemonii w królestwie? Ja stawiam cały majątek na regenta. Tak, to. Antynomie, ty stronnik satrapy? Drogi Nikodemie, jeżeli Aureus wygra. To nie zginę to... Jeśli natomiast szala przechyli się na stronę Rodryga to... to co? Będę miał przynajmniej szmal Żeby się wkupić w łaski. A, Słusznie, <gry> słusznie Postąpię tak samo To znaczy odwrotnie Emocja sięgnęła z emitu, Ponieważ zakłady przyjmowano Przez cały czas biegu Oszalała publiczność Stawiała wszystko co miała na któregoś z faworytów co za pobieglejszych rodzinach, mąż obstawiał jednego, a żona drugiego, licząc, że w ten sposób ocalą budżet haminy. 46. Okrążenie, bez zmian, na prowadzeniu nasz najwspanialszy regent, a trzy metry w tyle, sromotnie, ten herlawy satrapa. Jego najdostojność przeżywał drobny kryzys w 32. Okrążeniu, ale obecnie świeży i wypoczęty jak dziarsko zmierza do mety ku chwale. Ale, ale co to? Satrapisko przyspiesza, przyspiesza satrap. Chciałem rzec dostojny Aureus. Dochodzi jego najjaśniejszość. Wyprzedza rodbryga, Proszę państwa, regent słuch, regent Spuch, a sama czcigodność naszych prowincji, zdystansowawszy rywala, zmierza do mety. Osta Publiczność staje z miejsca, staje z miejsca! Co to? Co to za emocja? Proszę Państwa, co to za emocja? Zawodnik numer dwa już praktycznie się nie liczy, a nasz kochany Aurełusik. Przepraszam, co to jest? Nie, nie, nie, nie, to niemożliwe Nasz miłościwy regent znalazł jednak dość sił Goni, goni, goni, dochodzi, dochodzi Co za bieg, proszę państwa, co za bieg Razem, równo, razem, jeszcze razem Razem wpadają na taśmy. Co teraz? No, no, no kto wygrał, jeśli wbiegli jednocześnie Kasa powinna zwrócić pieniądze o, Wierzy pan, że zwróci pani nigdy. Proszę państwa, podajemy komunikat W związku z nierozegraną arcygonitwą Całość kasy przechodzi na rzecz dworu Dziękujemy wszystkim uczestnikom I zapraszamy za tydzień Rozchodzono się w milczeniu Gwardziści przemieszani z muszkieterami Łaciaci z nizinnymi Remis Kto by pomyślał Bo przecież w głowie się nie mieści Że cała sprawa była ukartowana A całe współzawodnictwo Rodryga i Aureusa iluzoryczne Jakiś czas potem Wszyscy w Amirandzie poczęli się pasjonować Polowaniem z sokołami też miła rozrywka. Tak niewiele lat minęło, a właściwie cała era. Nie odróżnisz bohatera od zwanego outsidera. Tam, gdzie kiedyś trwały boje, zwykły cynik śmieje się. Po co dziś wspominać Troje? Każde dziecko przecież wie, przecież wie, przecież wie. Jak to wie? Wojny trojańskiej nigdy nie było, a jeśli nawet to dawno już, Pora zapomnieć sprawę niemiłą, a kontrowersje niech skryje kurz. Niechaj ofiara zasiądzie z katem, niewolnik pańską uściśnie dłoń. Wiwat kompromis, półtupka z bahatem i jego gwarant trojański koń. Jego gwarant Trojański koń Ktoś tam walczył, a ktoś zginął Ideały miało kilku Cienko wszędzie. muza zaklią. Inne muzy na zasiłku Podrastają stare kliki, czas nadzieją zadał kłam Wspólnie piszmy podręczniki, albo je napiszę sam Piszę sam, piszę sam, piszesz sam Wojny trojańskiej nigdy nie było Porozumieniem skończył się spór Strony przyrzekły, może nie miłość ale kompromis i wspólny dwór Dziś się Trojaństwo znów umocniło I nad Grekami sprawuje rząd Wojny Trojańskiej nigdy nie było Może więc pora rozpocząć ją Mii, Może więc pora rozpocząć ją Wolski. Z kapownika kinomana Zastanawiam się panie Bronisławie Dlaczego pan się nigdy nie ożenił Ja też się zastanawiam Pani Jędę skurczypiczonę I nie wiem dlaczego w pysk no, chyba najpierw był człowiek za młody Brał co chciał A teraz już jest za stary No ale świetnie się pan trzyma jak na swoje lata No i wolę się tak trzymać Pazurami Jeden mój znajomy, niejaki Pazur... E, Bakuła, też był samotny i postanowił zamówić sobie dziewczynę z internatu. Licealistkę? Nie, nie. Przez internat. No, no przez komputer. Internet. A co ja powiedziałem? No i okazało się, że najtaniej wyjdzie sprowadzić sobie krasawicę z Moskwy. Zamówił, podał swoje wymiary, jej dopuszczalny wiek, maksymalny przebieg, kolor tapicerki, znaczy się włosów. I wie pan, co się stało? No, domyślam się. Nieszczęście. Zna pan Makułę? Nie, ale widziałem niedawno film o podobnej historii. Dziewczyna na urodziny. Ja wprawdzie nie obchodzę, ale prezenty owszem przyjmuję. No więc jeden Angol imieniem John. kasjer pewnie. Bankowiec. Ale skąd pan wie? No bo Makuła pracował jako kasjer. na poczcie. I ten John zamówił sobie w Moskwie dziewczynę. Na przychodne? Na stałe, żenić się chciał No i przylatuje Piękna sztuka, Nadia Grają ta Nicole Kidman A, o, piękna blondyna Duże niebieskie oczy Tu akurat zrobiona na chudą brunetę A po kiego? No, żeby inteligentniej wyglądać Bo nawet do Rosji dotarły te dowcipy o blondynkach A znam, znam Te, które dawniej opowiadali o nas Znaczy o milicjantach no i co, wpłynęło to na jej inteligencję? Nie, nie za bardzo. Jadą samochodem z lotniska i John pyta, podoba ci się tutaj? ona jest. No to on dalej, pogoda ładna, właśnie zaczęło badać. Ona jest. No to on po całości. I jesteś żyrafą? A ona jest. No w ogóle nie zdała angielskiego tłumok. No, no, no, no, no, Jędrasko, no. bez wyrazów. Ja kiedy pojechałem na moją pierwszą placówkę Też nie znałem żadnego języka Ale szybko kobitki Mnie tego języka nauczyły w John też uczył Nadię Nawet jej słownik kupił I było pięknie aż do dnia urodzin Happy to A Kiedy zwalili się Dwaj kuzyni Nadii Rusty? No Przecież nie murzyni A, Wiedziałem Każdy miał mordę jak mały cygan nogę Parę dni pomieszkiwali z nimi, ale kiedy John kazał się im wynosić, wyszły z nich bandziory. Pobili Johna, chcieli je polać wrzątkiem. A mu się chciało im się parzyć. Później, ale najpierw kazali Johnemu... Okraść własny bank, bo inaczej zabiją dziewczynę. Zresztą ich wspólniczkę, która tylko udawała, że nie zna angielskiego. Nie, no pan musiał widzieć ten film. Nie widziałem, ale znam tę historię. No. Tylko ta od makuły nazywała się Nataszka. Zresztą ja sam. Jak jestem na akcji, to też udaje że nie mam języka w gębie. Edwuzin giraf, a ja łyły. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Jak ten pański makuła sobie poradził z tą bandą? Kiedy bandziowie zawiozły go na płaczkę, zatrzasnął się od wewnątrz w kasie pancerne, a stamtąd telefonował na policję. I ta zwinęła bandę. Zaryzykował życiem dziewczyny? Nie, Niczym nie ryzykował. No już miesiąc wcześniej, pierwszego dnia... Kiedy mi ją pokazał, jak przyjechała PKS-em, wiedziałem, co to za okaz. A jak sprawdziłem akta, poznałem wszystkie jej akcje: Larysa w Wiedniu, Masza w Bologni, Tania w Barcelonie i Kola w Berlinie. Kola? Transwestytę udawała. I, I mimo tego dosie i pańskich ostrzeżeń, pan Makula żył z nią miesiąc pod jednym dachem? A pan kończy pieczone by nie parzył Jeden miesiąc taką laską, Cztery razy dziennie Bez żadnych zobowiązań Wiedząc jak to się skończy kończy pieczone Ale kino Wpysk. Tu gdzie bramy niezbyt chętnie Zapraszają nieznajomych Jest przybrane w kwiaty miejsce Od pokoleń wymodlone Na podwórku przy Ząbkowskiej Jest kapliczka Matki Boskiej Kiedy płomyk lampki płonie To do nieba jest ciut bliżej Chroni pannę i dzieciątko Dwuspadkowy daszek z krzyżem Na podwórku przyząbkowskiej Jest kapliczka Matki Boskiej Tu przystają Ludzie, którzy skrycie śnią o cudzie, tu szukają pocieszenia, pokrzepienia w swych zmartwieniach, prosto serca w czułych zdaniach, pod niebiosa ślą podania. Tu dziewczyny całkiem młode, te co bardziej wierzą w modę, też składają zbożnie ręce, czy to w prośbie, czy w podzięce. Przecież tyle zawiłości jest w miłości, jest w miłości. Gdzie bramy niezbyt chętnie zapraszają nieznajomych, tu gdzie starej pragi klimat, gdzie nostalgia jak stuwima, na podwórku przyządkowskiej jest kapliczka Matki Boskiej. Tu przestają barwne ptaszki, miłośnicy pełnej flaszki. Co pokrętych chodząc w drogach też szukają przecież Boga, też są grzechów odkupienia. By ocalić swe sumienia Tu przystają niewierzący I z uśmiechem lekko drwiącym Ramionami tylko wzruszą Nad naiwną ludzką duszą Na podwórku przyząbkowskiej Jest kapliczka Matki Boskiej Tak, doszliśmy do końca Moim dzisiejszym gościem był Ryszard Makowski Całość prowadził Marcin Wolski I całość zakończy Jacek Kaszwarski. Nie bój się, nie zabraknie to krajowa czysta Ja widzisz, przed wojną Byłem komunista. Bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd A jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt Może stąd dla świata tyle z nas pożytku Że bankierom i skrzypkom nie mówią Ty Żydku, ja bankierem nie byłem Ani wirtuozem, wojnę w Rosji przeżyłem Oswoiłem się z mrozem i na własnych nogach Przekroczyłem Bóg, razem z armią czerwoną Jako politruk, ja byłem jak Mojżesz Niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie bach, a tam gdzie pracowałem tylko krew i strach. Spałem dobrze przez ścianę słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach muzyki. W następstwie października tak zwanych wydarzeń już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost, to co łatwiej można pisać w SPAK. Wtedy myśl się zrodziła, niechcący być może, żem się z krajem tym związał, jak mogłem najgorzej. Zatechań te zasługi, Warszawa czy Kraków, komułka nam powiedział, Polska dla Polaków, już nie dla przybłędów, pospolita rzecz, Wiesław jak faraon popędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni, pisarze, Pracownicy urzędu szli i dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie za rogu z rozpędu Wpadłem na byłego kolegę z urzędu I pod ścianę płaczu iść mi było wstyd Czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd. Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz Z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów Mówią, czym jest komunizm, ucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem nawet...